Dwudziesty rozdział. Przeczytamy od pierwszego do jednastego wiersza. Nie, przepraszam, cały ten rozdział. Obym dnia wchiski śmiertelnie zachorował, to jest 20 rozdział, druga księga, chronik od pierwszego wiersza. Powych dnia? Królewska. 429 strona. Zachorował wtedy, przyszedł do niego prorok ty na mosa i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Siskarz obrócił się, swoją twarz do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach Panie, wspomnij proszę że postępowałem wobec siebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł do środka podwórca, doszło go do słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak, tak mówi Pan, Bóg Dawida, swego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Tam też do, dodam też do swego życia piętnaście lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla syryjskiego i słonię to miasto przezgląd na Ciebie i przezgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił, przynieście placek z eh, a gdy przyniesiecie i położycie go na rzut zagoi się. I zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia ze świątyni Pana. A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla Ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które powiedział. czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni. Cieskiarz odpowiedział, to łatwe jest dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej to cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zszedł. W tym czasie wysłał do rozdochach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, złoto, srebro, złoto i wodności i drogie kolejki, i zbrojowniem i w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarcach, nie było takiej rzeczy, której by Hiskiarz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. Wtedy przyszedł rog Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go, co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? A Hiskiarz odpowiedział, przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał ta, wtedy dalej, a co widzieli w swoim domu? Hiskiarz odpowiedział, wszystko, co jest w moim domu widzieli, nie było takich rzeczy, której bym im nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy znałeś, rzekł do dzieskiacza, słuchaj to, Pana, oto idą dni, że wszystko, co jest w Twoim domu i wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie w dniach dzisiaj, do dnia dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. I z Twoich wnuków, którzy od Ciebie będą wychodzić z Ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych aby zostali podkomorzymi w pałacu króla Babilońskiego. Hiskiarz rzekł do Dajasza dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie? Czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Pozostałe tak sprawy Hiskiasza i cała jego potęga i to, co zbudował i zbiorniki na wodę i wodociąg i że doprowadził wodę do miasta, zapisane jest w Księdze dziejów Królów Judzkich i począł Hiskiarz ze swymi ojcami i władzą królewską po nim objął Manasew, jego syn. Księga, księgi królewskie, są to księgi, które pokazują nam z jednej strony, y, kiedy człowiek idzie dobrze, z drugiej strony, po prostu, że idzie źle. I tak właściwie w y, wielu tych y, królach, szczególnie królach Judy, pokazane nam są oni po prostu, że część nawet ich swojego życia szli dobrze, później szli źle. Ale też niektórzy królowie, którzy całe życie żyli źle, na koniec życia się upamiętali, choćby nawet tak jak Achab czy Manasses, syn właściwie Kisjasza, który opis mamy w następnym rozdziale po tym. I tak widzimy, że Czytając po prostu księgę, księgi królewskie i kronik, widzimy, że po prostu, że czas e, pielgrzymki e, ludu izraelskiego był dobry, zdać znowu był zły. Kiedy weźmiemy, może być to królestwo e, północne, które już e, od samego, może być, początku było takie przeciwne i ciągle po prostu się przeciwiało Bożej woli, to oni po prostu też i, e, właściwie od samego początku te królowie prowadzili je, je ku złemu. Już od czasu tego Rehabeama, syna Solomona. Ale wracając tutaj do tego naszego rozdziału, który żeśmy przeczytali, chciałbym tutaj świetlić po prostu taką sytuację, że z jednej strony Bóg wysłuchuje modlitwy, ale z drugiej strony po prostu człowiek jakby zapomina o tym Bożym darze. I jest to rozdział, który wielu jest pomocny od tego, że Ktoś jest chory, może się modlić i Bóg wysłuchuje. Jest to prawdą i to jest wielką, wielkim Bożym miłosierdziem, że właśnie Bóg w ten sposób działa, że może człowieka uzdrowić z jego dolegliwości. I że to już w tamtych czasach miało miejsce i tym więcej jeszcze i teraz, kiedy właśnie możemy przychodzić do Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i modlić się w Jego imieniu, jeśli jest to wolą Bożą, to po prostu wysłucha w nasz, naszej, naszej prośbie i spełni po prostu to, abyśmy byli zdrowi. Ale też i y, pokazuje tutaj, może powiedzieć, tego męża Bożego, który wcześniej modlił się i zależało mu po prostu nad tym, żeby był zachowany, może powiedzieć, cały lud. Tutaj y, ta prośba dotyczy jego własnej osoby. On zachorował i jemu po prostu było ciężko z tym się pogodzić, że będzie miał umrzeć i ma uporządkować swój dom i nie będzie żył. To było trudną, może powiedzieć, sytuacją w jego życiu i też w ten sposób modlił się do Boga. I Bóg go wysłuchał w tym. I spełni nawet, może powiedzieć, prośbę, czy właściwie i tą prośbę podał, co miało być, było, miało być znakiem. Widzimy, wiemy o tym, że Słońce, czy można powiedzieć, cofnęło się na schodach Achaza, to znaczy, że po prostu, że były schody i na tych, na tych, na tych schodach był liczony, jak ten zegar, może jednego z wcześniejszych królów i w ten sposób był odliczany czas. I to słońce po prostu widać było, jak schodziło i która była godzina. Tutaj to słońce po prostu cofnęło się i w ten sposób też i Fiskiarz jakby może być, wyprosił sobie taką e, prośbę. To się stało. Ale widzimy, że e, Fiskiarz od razu jak można powiedzieć jest poddany próbie i e, przychodzą do niego można władcy i dygnitarze może powiedzieć z Haldei. Przychodzą z Babilonu. Przychodzą można powiedzieć z Ukominkiem i chcą go pozdrowić i chcą po prostu y, usłyszeć może o tym y, zaistniałym mówić, cudzie, który się stał hiskieszowi. I może powiedzieć, tutaj nie widzimy jakby mówić, tej rozmowy i tego, tego wskazania na to, co, y, jak to się stało i jak można że to Pan go wyratował, ale widzimy, że jak można powiedzieć sytuacja, czy może powiedzieć przebieg tego. Tych odwiedzin, tego porządku, można powiedzieć, tych, yy, tej wizyty yy, u Chiskiasza, tych yy, dostojników yy, babilońskich, była na tym, że po prostu, że on zaczął się chwalić po prostu tym wszystkim, co miał. Yy, swoim złotem, swoimi wolnościami, drogimi olejkami, yy, srebrem i w ogóle całym swoim porężem i jakby, może powiedzieć, tutaj w ten sposób pokazuje troszeczkę to, co On zrobił. Nic nie czytamy na przykład na ten temat, żeby pokazał świątynię i pokazał po prostu, jak że w tej właśnie świątyni On kiedyś wysłuchał, znaczy Bóg jego wysłuchał, bo, dlatego, że czytamy tutaj w tych wierszach wcześniej, że za trzy dni on miał wejść do świątyni. Tak powiem, człowiekowi się nie nieraz wydaje, że wszystko ma się kręcić wokół niego, że po prostu wszystko, co jest na tej ziemi, ma wokół niego być i tacy właściwie my, jako ludzie, jesteśmy tu tutaj był, można powiedzieć, cudownie wysłuchany i uzdrowiony. I też całe życie myślał, że wszystko ma się kręcić wokoło niego. I tak yy, nie wiemy, czy to było oświecenie, czy to było średniowiecze. Yy, ludzie też wymyślili właściwie taką teorię, że wokoło ziemi wszystko się kręci. Nawet i Słońce i Księżyc kręci się wokoło ziemi. Ale później, można powiedzieć, wiemy, że Kopernik tą sprawę odbył i udowodnił, że po prostu, że jednak Ziemia po prostu jest małym planetą, a wszystko inne kręci się, że Ziemia kręci się wokoło wszystkiego innego, a nie odwrotnie. I właściwie yy, my jako ludzie po prostu jesteśmy takiego, może powiedzieć, zdania, że wszystko po prostu wokoło nas się kręci, Wokoło po prostu naszej osoby. I to jest, można powiedzieć, smutną sprawą. Bóg, który, może powiedzieć, cały Wszechświat uczynił on właśnie tą małą Ziemię umieścił, może powiedzieć, na tym powiedzieć, nieboskłonie, na tym okręgu i on po prostu sprawił to i wprawił cały ruch ten układ słoneczny, żeby może powiedzieć Ziemia kręciła się wokoło Słońca i wiemy, że wiele innych planet tak samo kręci się wokoło Słońca i wiele mamy takich układów słonecznych też i we wszechświecie, kiedy do dzisiaj o tym wiemy. Ale jednak człowiek kiedyś był takiego zdania i yy, właściwie to sobie, może powiedzieć, wymyślił, że yy, wszystko się kręci wokoło ziemi. Co jest po prostu yy, z tego ludzkiego punktu widzenia człowieka i, i to wszystko, może powiedzieć, wtedy człowiek jest wywyższony, jest podniesiony, że wszystko kręci się wokoło ziemi. Ale przecież tak ma nie być. I tak nie jest. Że właśnie... To Słońce, które właściwie pokazane nam jest jako Chrystus, który jest tym Słońcem Sprawiedliwości i to wszystkie planety po prostu naszego układu Słonecznego kręcą się wokół Słońca i ta mała Ziemia też się kręci wokół Słońca. I ten Księżyc, który po prostu my widzimy, on też, może powiedzieć, odbija to światło słoneczne od tego Słońca i pada na Ziemię. I tak możemy i w ten sposób zaobserwować, że też i gwiazdy, które są, które też są w tym Układzie Słonecznym, one po prostu kręcą się wokoło Słońca. I Bóg chciał, oficjasza, tej rzeczy, która też w jego życiu była wcześniej, żeby on zauważył, że po prostu, że on jest tym, który działa. Wyratował go z ręki Sancheba króla atryjskiego. Wyratował całe to miasto, przezgląd na wida i przez na niego. I nie wydał tego miasta. Ale yy, Hristiarz po prostu poddał, został poddany próbie. Bóg dał mu może być chorobę. Później po prostu modlił się do Boga. Został wysłuchany. Ale kiedy właśnie przyszli posłowie, żeby powiedzieć, yy, z daleka Babilonu, chciał się pochwalić po prostu całym swoją osobą. Całym swoim majątkiem. Całym swoim orężem. Wszystkiego, czego dokona. I to wszystko po prostu, jak może być, skupiło się do tego, że oni wyszli, może powiedzieć, jak mówi, z takimi pełnymi kieszeniami wszystkich tych duch, które Fiskiasz miał w swoim królestwie, mówię o tym, że nie to, że on im on ich podarował, ale o tym, że po prostu, że oni o tym wiedzieli, że takie skarby tutaj są i później mamy tę sytuację, że Inaż przychodzi do niego i mówi mu co ci mężowie widzieli u ciebie a on, jak odpowiada, że wszystko widzieli. Wszystko, w ogóle wszystko. I w 17 wierszu tego rozdziału yy, Izajasz mówi do niego, oto idą dni, że wszystko, co jest twoim dom i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. A tu nic nie pozostanie, mówi Pan. Twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzeni, wybiorą niektórych aby zostali podkomorzymi w pałacu króla Babiłemckiego. Wtedy Siskiasz rzekł do Izajasza, dobre słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. I tutaj widzimy, że Bóg dał mu czas, dodał 15 lat do jego życia. Widzimy, że serce Siskiasza troszeczkę chyba się zmieniło. Bo wcześniej po prostu było takie, że zależało mu na tym ludzie Bożym że po prostu, że jednak, kiedy ten Herryk, król, król asyryjski wysłał swoich posłów do niego e, pod miasto, to po prostu zależało mu na tym, żeby oni nawet, ci posłowie króla asyryjskiego nie mówili po e, judejsku, ale mówili po prostu po aramejsku, bo e, żeby po prostu, żeby ludzie nie słyszał tych obel i tego, można urągania, które, które po prostu ci posłowie króla asyryjskiego e, mówili. Zależało Hiskiaszowi na tym, że po prostu, żeby ten lud, Boży lud, był, można powiedzieć, jakby zachowany, był po prostu własnością i cały czas radował się w Panu. Chociaż w trudnych sytuacjach, to jednak Hiskiasz dbał o ten lud i chciał za wszelką cenę i modlił się do Pana, żeby po prostu, żeby było to miasto i ten lud zachowany. Tutaj widzimy, że. Yy, Jakoś to jego w roztrumujeć zeszło na taki tor, że radował się swoim życiem, ale już mu nie zależało na, na ludzie Bożym. I ten przykład pokazuje nam, żebyśmy po prostu też mieli serce, wielkie serce dla siebie samych, ale przede wszystkim jeszcze większe serce dla tych, którzy są zbawite, naszego Zbawiciela. Jest to lud Boży. Abyśmy mieli wielkie serce dla Ludu Bożego. Tak jak na przykład miał wielkie serce apostoł Paweł. Czy wielkie serce miał Józef. Ale przede wszystkim wielkie serce miał nasz Pan Jezus Chrystus, Bo On samego siebie nie oszczędził, ale samego siebie wydał. bądźmy ludźmi i nie myślmy, że wszystko ma się kręcić wokoło nas. Że cokolwiek po prostu robimy, po prostu to musi być, my musimy być w centrum. Mamy pracować dla Pana, mamy Jemu służyć, ale nie tak po prostu, żeby było, żebyśmy my byli centralną osobą albo centralnymi tymi, którzy wokół nas wszystko się dzieje ani nie jesteśmy ziemią, która po prostu wokoło nas, nawet i ma Słońce się kręci. Nie. My jesteśmy małą planetą, ziemią, która po prostu, która kręci się wokoło Słońca i wokoło po prostu, może i razem z nami też obracają się inne planety. I my musimy po prostu tym, w tym Układzie Słonecznym być tak ze sobą może powiedzieć powiązani, złączeni, że po prostu, że nie możemy być też i sobie na zanim bo inaczej po prostu wszyscy spadniemy. Także pokazuje nam to, że te małe planety, te gwiazdy jesteśmy my i mamy po prostu wokoło naszego Pana Jezusa Chrystusa tak się kręcić, żeby właśnie On był uwielbiony, żeby cały ten może powiedzieć Układ Słoneczny współdziałał wspaniale. Żebyśmy o tym właśnie nie zapomnieli. To krzyż jest tą centralną może powiedzieć tym fundamentem, na którym zbudowany jest cały Kościół, że od tego wszystko jakby się zaczęło. I od początku, czy mężowie Starego Testamentu, wszyscy oni zdążali, można powiedzieć, do tego jednego punktu, do krzyża. A my teraz po prostu, kiedy zbieramy się do imienia Pana Jezusa, to też, można powiedzieć, na podstawie krzyża, wszystko się dzieje na podstawie krzyża. On jest tą centralną, jedyną, można powiedzieć, faktem, fundamentem, który stanął na tej ziemi i przez niego jesteśmy uratowani. Cisthiasz, po prostu, który tutaj, yy, o którym żeśmy czytali, on jest też tą osobą, która na krzyżu może powiedzieć maratunek. Yy, możemy brać od, od samego początku wszystkich mężów w niejasty Boże. To też i Abel, czy Adam, czy późniejsi, czy Abraham, czy y, Izajasz. Izak. Izak, czy, czy Jakub. I dalej wszyscy mężowie, którzy właśnie na krzyżu, po prostu w krzyżu mają ratunek. I nasz Pan Jezus Chrystus, który jest tym doskonałym przykładem sługi, który usłużył i uniżył się, który wszystko powinno być Jemu oddane, On właśnie najpierw wszedł i służył i oddał swe życie za wielu, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I dzisiaj to jest właściwy czas. Czas na to, żebyśmy mogli mieć znowu sobie uzmysłowili, że my jesteśmy tylko małymi, może powiedzieć, gwiazdeczkami, które po prostu mamy dla Boga służyć. Mamy po prostu Jemu pokłon i cześć oddawać. A nie jesteśmy takimi, którzy mieliby, mielibyśmy my odbierać pokłon od kogoś innego. Tutaj kiskiasz, jakby może powiedzieć odebrał to, to pokłonienie się tych właśnie, mężów z Babilonu. Nie możemy po prostu iść za tym przykładem. On tutaj w tym momencie upadł. On w tym momencie po prostu, może powiedzieć, nie oddał chwały Bogu. I tym samym, może powiedzieć, zobaczmy, jakie to ma dalekosiężne skutki. Później następuje, może powiedzieć, królem jego syn, Manasseh, który rządzi po prostu bardzo długo, bo rządzi około 50 lat. I to jest, to jest czas po prostu jak mówili, najgorszego czasu w Judzie. W tym królestwie ludzkie. Także widzimy, że żebyśmy po prostu nie byli takimi, którzy, którzy nie pozostawią po sobie niczego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że my chwałę prześmy odbierali. Że myśmy po prostu byli tą centralną osobą. Albo tym centralną możemy być planetą, chcemy być. Tak jak ludzie możemy być, zanim jeszcze Kopernik odkrył że y, Ziemia kręci się y, wokoło Słońca. Bo też był to taki czas, może wiedzieć, w tamtych czasach, że po prostu, że ze względu na tą może powiedzieć może i prostotę nauki, czy po prostu, czy niezrozumienie tej nauki y, i tych, może powiedzieć, brak możliwości, że po prostu ludzie myśleli, że jednak Ziemia po prostu jest tym najważniejszym punktem. Ale Ziemia nie jest najważniejsza. I Bóg umieścił tak to wszystko we wszechświecie, że po prostu, żeby było Jemu oddane. I On właśnie jest tym, który rządzi i tym, który winniśmy my cześć oddawać. Nasz Pan Jezus Chrystus, który w liście do Kolosan jest opisany jako Ten, który dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. Wszystkie moce, wszystko po prostu dla Niego.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 ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a wasze uczynki złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was wstawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokolanych, i nienaganych. Ten krótki urylek wskazuje nam, jakże wiele aspektów, kim nasz Zawiciel jest, i że do nie, dla Niego, i z Nim, i On jest tym jedynym, który wszystko dla Niego zostało uczynione. Bóg właśnie wystawił go tutaj na pokaz i dał po prostu Mu tą władzę. Chociaż ta władza na tej ziemi nie została mu przyznana i ludzie bardziej umiłowali samych siebie, a jego wypchnęli i nie znaleźli mu miasta, może raczej znaczy miejsca w tym mieście, ale wypchnęli go na, do, do tego może najbardziej zgadzonego miejsca, na miejsce Golgoty i tam przybili go do krzyża i tam na krzyżu znaleźli jego miejsce. Jezus Chrystus nie miał miejsca w Betlejemie, nie miał miejsca w Nazarecie ale na krzyżu, na Golgocie ludzie znaleźli na tego miejsce. I teraz my, jako ludzie, jako jego y, dzieci, jako jego umiłowani, też na tej ziemi nie mamy miejsca. I nie możemy sobie myśleć, że wokół nas wszystko się kręci. Nie. Przez skoro on został tak źle potraktowany i tak bardzo, można powiedzieć, nie został y, przyjęty, to tak samo i jego własność, to znaczy jego ulubienica też nie zostanie dobrze przyjęta. I teraz my mamy się udać wszyscy na Golgotę. I to żeśmy też dzisiaj po troszeczce zrobili. Kiedy żeśmy właśnie widzieli, kiedy On wołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I my mamy mieć po prostu w naszych sercach, że nasz Bawiciel został odrzucony, to i my jesteśmy odrzuceni. Skoro Jemu na głowę założono koronę ściernia, to i nam nie założą na tej ziemi koron ze złota. Także wiedzmy o tym i zdajmy sobie z tego sprawę, że jesteśmy tutaj przechodniami i mamy mieszkać w namiotach. Mamy mieć możliwość te, te, możliwość te sakwy, które po prostu, które są tymi bożymi sakwami. Możemy mieć te worki. Tymi, mamy być tymi podróżnymi, którzy ciągle po prostu zdążają do nieba, które Tak. oni im się sandały nie zużyły, ani szaty ich nie podarły. Czy jest to w ogóle możliwe, że przez 40 lat chodzi w jednych sandałach i w jednych szatach i że oni nie mieli chorób i że to wszystko Bóg zachowywał i żywił ich tą manną? że po prostu, że musimy wiele żyć, wiele może powiedzieć się starać, wiele robić, ale jeżeli po prostu nasze staranie i nasza praca będzie może powiedzieć nie miała na celu, aby Chrystus Jezus był uwielbiony, to wtedy może być czasami marne też nam bardzo mocno wskazuje, że on był właśnie człowiekiem, który nie y, żył dla siebie, ale żył dla innych. Był ratownikiem, można powiedzieć, całego ludu egipskiego, y, ludu kanajskiego i w ogóle, można powiedzieć, w, w tamtym czasie, jak można zachował wielki lud, ale przede wszystkim zachował y, dom swego ojca. I miejmy właśnie na sercu to, aby być ratownikami, pasterzami, nauczycielami, być może powiedzieć tymi, którzy ratują i pragną ratować lud Boży. Yy, miejmy na sercu, że nie tylko dla naszego pokolenia ma być dobrze, ale po prostu dla wszystkich pokoleń, które jeszcze tam, na, na tej ziemi ma być dobrze. I że po prostu, żeby po nas jeszcze zostało, jeszcze możemy mieć. Nie tylko może być wspomnienie, że ten mąż, czy ta żona, czy ten pani ten ten mężczyzna to zrobili to i tamto, ale nie, ale oni po prostu chodzili z Bogiem i chodzili za Niego. Tak, mamy mieć na sercu lud Boży i o Niego się modlić, o Niego walczyć i dla Niego traktować, aby właśnie Jezus Chrystus był uwielbiony, tak jak to czyni na przykład, jak już wspomniałem, też apostoł Paweł, ale też na przykład apostoł Jan, który zapisał Jacki, to już ostatnia godzina, a wiecie, że ma przyjść aditychcy. Widzimy, że też i mamy różne sytuacje i trudne sytuacje w naszym życiu, abyśmy wiedzieli, że po prostu, że przeciwnik jest wielki. Bez Chrystusa nie pokonamy go. Swoimi, możemy powiedzieć, możliwościami nie jesteśmy w stanie go powalić. Ale tak, żeśmy dzisiaj w modlitwie słyszeli, że On, że on jest został pokonany przez Chrystusa na Golgocie, tak jak samo i my. Nie myśmy, że Go swoimi siłami pokonamy, ale tylko właśnie tym jednym faktem, tą jedną śmiercią, która się stała na Golgocie, jesteśmy w stanie Go pokonać. On już jest pokonany, ale też musimy zawsze wskazywać, że odejść ode mnie szatanie, dlatego że w roku, że Chrystus się zwyciężył jesteś zwyciężony. Także Walkę na tej ziemi toczymy nie z krwią i ciałem, ale nad, z tymi władzami, mocami, wierzchności, ze złymi duchami. Tak, to jest walka i to jest wielka walka. Dajmy się zachęcić i dajmy po prostu yy, stać się tymi nieużytecznymi sługami i co żeśmy winni uczynić, czyńmy dla naszego Pana i ku Jego chwale. Myśmy krótka przyszła. Wychając te słowa, 10, 11 wiersz tego rozdziału. Itdiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej cień topnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok i cofana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achadza. Jest to dla nas w dzisiejszym czasie zrozumiałe, że żeby słońce cofnęło się, żeby ten cień cofnął się, to nie było takim wydarzeniem, że ktoś tam może przysłonił przy, przy jakimś, nie wiem, ręką, czy płachtą czy czymś innym. Bo to w takie coś by też i Hiszkiarz tam nie uwierzył. To może spowodowało jakieś trzęsienie ziemi, czy jeszcze coś innego, żeby taka rzecz się stała. I ta rzecz najprawdopodobniej wywołała jakieś wielkie poruszenie, nie tylko w Izraelu, ale może właśnie w Babilonii, gdzie wszyscy dziwili się, co się stało. I być może z tego powodu yy, Doszło ich właśnie słowo, że to z powodu właśnie choroby Hiskiasza Bóg to uczynił i dlatego przysłał właśnie y, tych posłów, aby jak gdyby zwrócić na to, y, na chwałę Bożą uwagę. Ale właśnie ten błąd Hicjasza, y, może tak właśnie słabo możemy to zauważyć, ale jest w tym, że On nie oddał tej chwały Bogu i nie pokazał tym Babilończykom, że właśnie nie powiedział tej historii, że to właśnie tak Bóg wspaniale to uczynił, tylko On się pochwalił właśnie czym innym. I tu możemy w taki sposób zrozumieć ten błąd Kicjasza. Kiedyś czytałem taki materiał, w którym było sprawozdanie o brakującym dniu, prawdopodobnie to była NASA, która ten brakujący dzień w kosmosie zauważyła i skąd ten brakujący dzień? Po prostu wyanalizowano obserwacje do obliczeń, żeby się wszystko zgadzało brakowało korekty jednego dnia. I komentarz do tego, ponieważ to był artykuł napisany przez wierzącego człowieka, był taki, że w czasie Jozułego było zatrzymanie Słońca na nieomal cały dzień, o czym czytamy w księdze Jozułego X rozdział, 12 wiersz. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela. Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a Ty księżycu w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w księdze prawego i zatrzymało się w słońce po środku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień? Tutaj jest powiedziane nieomal przez cały dzień. Natomiast te trzy stopnie, czy stopnięcie na stopniach zegaru Achaza odpowiadałoby temu, co brakowało tutaj do tego słowa nieomal. Także w sumie Bóg, dokonując cudu dla swojego ludu, za czasów IEgo korygował obroty ziemi o nieomal cały dzień, a później przy okazji Achaza było to reszta tego nieomal. I oczywiście wywołało to Reakcje zarówno u obserwatorów nieba i ziemi y, Babilończyków w tamtym okresie, jak i u nowoczesnych obserwatorów nieba, y, którzy zauważyli ten brakujący dzień obserwując kosmos. Jest to rzecz dosyć ciekawa, gdy takie zjawiska, które po prostu są nam znane w Biblii. Znajdują w sobie również odbicie w tym, co obserwują ludzie tego świata w materialnym świecie. Natomiast to nie może być podstawą naszej wiary, bo my znamy Pana Jezusa na podstawie osobistej relacji i w ten sposób mamy na Nim polegać, że każdy z nas Żyjąc z Nim każdego dnia i chodząc z Nim każdego dnia, doświadcza tej łaski i wie, że Pan Jezus żyje. Co do tego, w jaki sposób mamy właśnie te dzieła Boże w swoim życiu dopuszczać do działania, to nie jest to rzecz taka prosta, Dlatego, że nie jesteśmy, tak jak za czasów zakonu, ograniczeni tysiącem nakazów i zakazów, tylko mamy mieć ufność do tego, że Duch Święty, który mieszka w nas, prowadzi nas. A jak rozumieć język Ducha Świętego? Tylko na podstawie właśnie czytania Słowa Bożego, i skoro Biblia jest to dokument pisany przez ludzi, ale pod napędem, pod prowadzeniem Ducha Świętego, to im częściej będziemy zanurzać swoje myśli w Słowie Bożym, rozważając Słowo Boże, tak jak mówi psalmista, z dniem i nocą, to będziemy lepiej tego Ducha Świętego oddziaływanie w nas interpretować. Wtedy nawet Duch Święty może użyć jakiegoś fragmentu ze Słowa Bożego, żeby nam podpowiedzieć drogę. Jak to jest powiedziane, że będziemy słyszeć głos, to jest droga, którą ma iść. I że droga Boża jest tak prosta, że nawet głupi na tej drodze nie zgłączyć. Jeśli na przykład weźmiemy też Naszą odpowiedzialność w tym działaniu to jest kilka takich wskazówek, które pozwalają nam nie popadać w takie rzeczy, w które wpadł histjarz. Na przykład przy przypowieściach Salomona jest powiedziane, yy, znaczy nie pamiętam, czy to przy powieściach Salomona. Są to słowa Salomona, może w przypowieściach może złodziei. odpowiedź głupiemu według jego głupoty, aby nie uważał się za mądrego. I nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś nie upodobnił się do niego. Taka rada wcale nie jest przewrotna, tylko w zależności od tego, jak chcemy kształtować swoje działanie, to musimy też wiedzieć, że jeśli odpowiemy głupiemu według jego głupoty, to owszem, on nie będzie się uważał za mądrego, ale my upodobnimy się do niego. I musimy zdecydować, co jest właściwe w konkretnej sytuacji. Co jest odpowiednie i mieliśmy przywilej słuchać Słowa Bożego z, szóstego, z Listu do Koryntian. Chciałbym tu się odnieść do szóstego rozdziału pierwszego Listu do Koryntian. I jest tutaj taka zasada, dwunasty wiersz. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Kiskiarz miał pełną wolność, żeby Babilończykom pokazać, co chciał. I to nie było grzechem. Grzechem było to, co skradło się do jego serca, że akurat to wybrał taką prezentację. Zdecydowanie pożyteczniejsze byłoby, gdyby właśnie pokazał im. Ten bok, na którym leżał yy, okład, Fig pokazałby zegar, na którym cofnął się czas czy cień. Gdyby te rzeczy powiedział w kontekście tego, co zaprorokował prorok i zajasz przychodząc do niego. I w ten sposób oddałby Bogu chwałę. Kiskiarz nie był człowiekiem, który całkowicie błądził, bo on między innymi miał też sytuacje y, takie, które y, były cudami ewidentnymi. I widać, że ten człowiek miał życie z Bogiem. Natomiast efekt tego, że przedłużone zostało mu życie, wywołało to, że w tym czasie pojawił się Manases, jego syn. Każde dziecko jest darem Pana. Manases był również darem Pana, ale niestety Manases pierwsze lata swojego życia i cała jego władza była bezbożna i oddalona od Boga. Można by powiedzieć, że był to efekt być może tego oddalenia od Pana, które w domu Hiskiasza nastąpiło po tym, gdy został uleczony. Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Hiskiasz na pewno wniósł się na wyżyny swojej relacji z Panem zaraz gdy doświadczył cudu uzdrowienia. Miał głowę w chmurach. Dokładnie doświadczył Bożego oddziaływania. Podobnie jest Salomon. Pan się Salomonowi wielokrotnie ukazał, a na koniec widzimy Salomona, że przez swoje żony został zwiedziony do bałwochwalstwa. Mimo, że Pan się Salomonowi wielokrotnie ukazał. I to, że doświadczamy wspaniałych rzeczy od Pana, niech będzie dla nas pobudką do tego, żeby te rzeczy zawsze Panu przedstawiać i pilnować, żeby nie upaść. Bo no to nie jest tak, że jest nam dane coś na zawsze. Tutaj w tym szóstym rozdziale pierwszego listu do Koryntian dalej są poważne rzeczy omawiane. Na przykład jest powiedziane w XVI wierszu, może najpierw 15. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Czy nigdy?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 stosunków między dorosłymi osobami. Natomiast, ponieważ jest mowa o członkach Chrystowych, a dzisiaj mówiliśmy o Hiskiaszu i tym, jak odwiedzili go ludzie z Babilonu, który jest przedstawiony w objawieniu jako przetecznica w duchowym sensie, to chciałbym na to zwrócić uwagę, na ten aspekt. Bo członki chrystusowe to dotyczy się tego duchowego ciała, którego głową jest Chrystus. Kościół jest ciałem chrystusowym. I teraz każdy z nas jest członkiem chrystusowym. Stąd to pytanie. Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? W jaki sposób to się może stać? Paweł nazywa tutaj to przeteczeństwem, cudzołóstwem. Łączenie tych członków Chrystusowych z przetecznicą. Jeśli naśladujemy ten świat, to my jako członkowie Chrystusa podłączamy się pod przetecznicę to jest właśnie interpretacja tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że my jesteśmy członkami dyskusja. I historiasz popełnił ten błąd, że właśnie świat zaprosił do domu, a gdy już te zasady tego świata się wkradną do domu wierzącego, to Wtedy jest to wymieszanie. I tak jak bałaganem, wystarczy trochę rozsypać czegoś na podłodze, a sprzątać trzeba już całą podłogę. Dlatego, że są to rzeczy, które się roznoszą. I jeżeli przejdziemy po tym bałaganie, to przejdzie to do jednego pokoju, do drugiego, do trzeciego. Im szybciej posprzątamy, tym szybciej będzie sprawa załatwiona mniejszym kosztem. I tu jest powiedziane, że owszem, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I jeżeli wszystko mi wolno, to mam nam mieć na uwadze, żeby się niczym nie dać zniewolić. Niektóre relacje ze światem są krótkoterminowe. Głupi dowcip, głupi żart, głupia rozmowa z kimś ze świata. Obracamy się na pięcie, koniec tematu. Ale czasami decyzje są, że pozyskam długoterminowego współpracownika, który jest na przykład złodziejem. Będę wtedy w jedności takim. Albo jeżeli na przykład ludzie popełniają błąd taki, że wiążą się z partnerem niewierzącym lub wyraźnie wrogo nastawionym do Boga, bądź tylko neutralnym, to potem wiąże się z długoterminowymi konsekwencjami, które tu pada słowo zniewolić. Jestem zniewolony w takich relacjach. I to jest niestety bardzo niebezpieczna rzecz. Uczynić się członkiem przetecznicy. Na gruncie w Biblii mamy trzy rodzaje zła. Zło doktrynalne, czyli związane z nauką, słowa Bożego i w stosunku do słowa Bożego zło moralne czyli to jakie my mamy myśli w stosunku do różnych rozwiązań odnoszących się do oceny tego co jest właściwe co niewłaściwe i zło praktyczne czyli jak w rzeczywisty sposób moje ciało przez ten świat wędruje. I każdy z tych elementów jest ważny. Przykład przetecznicą Babilonem yy, odnosi się ewidentnie do kwestii doktrynalnych, kościelnych, gdzie wiemy z objawienia Jana, że to będzie fałszywy Kościół kiedy już wszyscy wierzący będą zabrani z ziemi, powstanie mega super religijna organizacja uważająca się za jedyny prawdziwy kościół. Czy też jedyny prawdziwy przedstawiciel, jedynego przedstawiciela, jedynego prawdziwego przedstawiciela Boga na ziemi. I ta organizacja już dziś jest w takiej szczątkowej formie ruch ekumeniczny. Są doniesienia takie, że na przykład przedstawiciele niektórych religijnych instytucji mają wspólne zejścia z Żydami, hinduistami, muzułmanami i tak dalej. Stawiają symbole chrześcijańskie razem z symbolami innych religii nazywają się wzajemnie czcicielami tego samego Boga. I teraz jeżeli ja wziąłbym swój członek Chrystusowy, czyli siebie, poszedłbym na przykład do takiej instytucji religijnej łamać Czy uczyniłbym siebie członkiem przedecznicy, tym znaczeniu. I to są rzeczy, które zarówno są w życiu praktycznym, czyli zwykła niewierność małżeńska, jak i w duchowym. Niewierność temu, czego nauczył nas Chrystus, ze Słowa Bożego. Jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, dlaczego ludzie uważali, że Ziemia jest krańcą świata i że wszystko kręci się wokół niej. Na pewno nie mieli prawa tego myśleć już po spisaniu Ewangelii, bo mamy tam wyraźny dowód, że w jednej sekundzie będą zabrani ludzie z Ziemi, w jednym miejscu będzie noc, w drugim będzie dzień. I to tylko ludzka niechęć do podporządkowania się objawieniu Bożemu. Też były takie pomysły, że Ziemia jest płaska, gdzie w Księdze Joba jest już dawno spisane, że Ziemia jest kulą zawieszoną na niczym. Tylko człowiek, który jest buntowany przeciwko Bogu, może mieć tego typu pomysły. Dostawca Sto dwadzieścia jeden.